1979 rok był bardzo ważnym rokiem i to nie dlatego, że ja wtedy obchodziłem pierwsze urodziny, chociaż również, ale między innymi dlatego, że w tym roku powstał jeden z najważniejszych filmów fantastycznych, jakie kiedykolwiek kino ujrzało jeden z tych filmów, które mimo, że pierwotnie nic nie zapowiadało ogromnego sukcesu, weszły do kanonu i obok takich pozycji jak Odyseja 2001, jak Zakazana Planeta, jak Blade Runner, po naszemu tłumaczonej często jako łowca androidów i jak Matrix stanowią, konstytuują pewien schemat pewien kanon właśnie e, jakichś takich filmowych nie wiem jak to ująć wzorców, może tak mowa jest o filmie Obcy który polski tłumacze, polscy tłumacze owarczyli jeszcze pod tytułem Ósmy Pasażer Nostromo tytułem co do którego trwa dyskusja ponieważ niektórzy twierdzą, że ósmym pasażerem był kot. E, aczkolwiek tutaj myślę, że sam film rozwiązuje problem, gdyż w pierwszej scenie, w której widzimy Nostromo, podaje nam, e, podana jest nam informacja, że załoga liczy 7 osób. No to taka dygresja. Pierwszego Owcego, ponieważ było ich więcej, wyreżyserował Ridley Scott. Tego pana przedstawiać nikomu chyba nie trzeba między innymi on również odpowiada właśnie za słynnego Blade Runnera z Harrisonem Fordem na podstawie książki Philipa Dicka i mam wrażenie, że Obcy był takim pierwszym rasowym horrorem science fiction zupełnie nowej ery, zupełnie nowej klasy to już nie były te stare przerażacze, bardzo dobre zresztą, świetne E, takie jak inwazja pożera czy ciał na przykład czy też pierwsza nad żywych trupów. One rządziły się trochę czym innym. Owcy był horrorem trochę innego rodzaju, trochę nowego rodzaju. Tym co zwraca uwagę w tym filmie jest między innymi to, że tak naprawdę reżyser operuje tam strachem widza za pomocą napięcia. Przeciwnika prawie do końca nie widzimy. W ogóle podobno miało być tak, że Scott chciał obcego w ogóle w filmie nie pokazać. Producenci się na to nie zgodzili. Może i dobrze, bo dzięki temu ujrzeliśmy projekt, który stworzył Giger. Facet dogłębnie chory. Wielki artysta, ale jest to jeden z tych ludzi, o których się mówi, że to są źli ludzie. I to, co ten człowiek robi, jest złe. Nie w znaczeniu, że niedobre, bądź kiepskie jego prace po prostu przepojone są złem do szpiku kości Ridley Scott pierwotnie obcego nie chciał pokazać i ten zamysł prawie do samego końca jest doprowadzony dlatego, że poza sceną z Hagerem, która jest taka trochę nijaka no w pewien sposób oczywiście straszna przez to, że ci ludzie natykają się na coś nowego niezwykłego, okropnego i poza jedną z najbardziej klasycznych, obecnie w kinie fantastycznym, scen z Obcym, z wybuchającą klatką piersiową, o niej będzie też za chwilę, Obcy pojawia się raptem w kilku ujęciach. Pierwotnie miało nie być też sceny w wahadłowcu, kiedy Obcy się przedostaje. Scott ostatecznie, skoro już wprowadził Obcego na wizję, to nalegał bardzo, żeby dodać to zakończenie, w którym on ginie właśnie spalony silnikami wahadłowca. Można się kłócić, czy trzeba było, czy nie. Faktem jest, że film ten opiera się na napięciu. Film opiera się na tym, czego nie widać. Opiera się na tym, co czai się za załomem korytarza. Opiera się na tym, co wykrywają sonary, a co pojawia się w swojej ostatecznej w pełnej formie, dopiero pod sam koniec filmu w scenie w hangarze. Myślę osobiście, że gdyby ten film został zmontowany, wyreżyserowany inaczej, to mógłby nie odnieść takiego sukcesu. Składa się na niego wiele rzeczy. Przede wszystkim mamy tutaj w zasadzie do czynienia w pewien sposób z bohaterem zbiorowym, ponieważ z jednej strony przeciwnikami są wszyscy członkowie załogi Nostromo siedmioosobowa załoga z drugiej nieznany potwór tu co do tego nie ma wątpliwości nie wiemy nic o jego motywacjach nie wiemy nic o nim samym tego dowiadujemy się dopiero z kolejnych części cyklu natomiast jeden rzut oka na ksenomorfa przekonuje nas, że to jest demon z wiekła rodem jest to demon z najgorszych czeluści kosmosu i dla takich istot jak ludzie jest to przeciwnik, jest to wcielony diabeł. Podobnie jak było z Fredatorem w innym słynnym filmie, który też łączył dwa gatunki, mam na myśli film Predator, oczywiście, czyli również w pewien sposób sensacyjny horror science fiction. Tak samo tutaj Ludzie ci stają wobec bestii Tylko, że prenator I to można było w filmie zauważyć Kieruje się jakimś kodeksem Kieruje się jakimś zamysłem Jest istotą inteligentną Obcy zabija, bo jest po prostu Drapieżnikiem On nie kieruje się żadną logiką On jest zwierzęciem Zabija, bo taka jest jego natura Jest najlepszą Najdoskonalszą jaką ewolucja stworzyła maszyną do mordowania tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z filmu, z obserwacji jego zachowań o tym jak układam, o innych rzeczach związanych z owcymi dowiadujemy się dopiero z drugiego filmu o tym będzie za moment co jest takiego niezwykłego również w obcym. przede wszystkim mimo tego, że Zaczynamy z bohaterem zbiorowym, jakim jest załoga, to kończymy z jedną główną postacią. Dosyć późno w trakcie akcji okazuje się, kto nią będzie, i to jest zaskoczenie. Teraz nie zdziwiłoby nas to, w roku 79 to było coś niezwykłego. Mianowicie, bestie z kosmosu, tego diabła, z pokonuje kobieta. Pierwotnie ta postać miała być postacią męską. To zostało zmienione już w trakcie prac i była to jedna z najlepszych decyzji, jakie na planie filmu podjęto. Dzięki temu stworzono zupełnie nowy rodzaj filmowego archetypu w tego typu produkcjach. Silna kobieta, ostatecznie silna. Ona sama jedna prawda, dała radę potworowi. Sigurney Weaver stworzyła tutaj postać, która chyba została z nią na całą jej karierę. Ellen Ripley jest ikoną fantastyki naukowej. Jest ikoną jakiejkolwiek takiej walki człowieka z obcymi siłami. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ w obsadzie są dwie kobiety. Jest, są dwie kobiety w załodze Nostromo. Drugą postać gra Cartwright między tymi postaciami widać bardzo wyraźnie napięcie one w jakiś sposób rywalizują pierwotnie miał tam być jeszcze podobno w scenariuszu był, został wycięty wątek romantyczny pomiędzy Dallasem, Kapitanem a Ripley natomiast jedną z przyczyn dlaczego tak dobrze widać napięcie pomiędzy Cartwright a Weaver jest to, że one faktycznie się nie znosiły miejska legenda jest taka, że Cartwright nawet w jednej z pierwszych scen co ostatecznie wyleciało z montażu dała Weaver po pysku. z tej prostej przyczyny, że Weaver mimo, że gdzieś tam miała jakieś doświadczenia z graniem, to była w zasadzie debiutantką producenci w ogóle byli bardzo przerażeni faktem, że tak ważną rolę poś... poś cholera, powierza się. No właśnie. Powierza się komuś, kto nie ma doświadczenia. Cartwright była bardzo doświadczoną już w tamtym okresie aktorką i, i był gdzieś między nimi taki biw. Takie spięcie, które widać. Scott zresztą zastosował jeszcze parę innych tego typu zabiegów. Na przykład w słynnej scenie porodu obcego tylko dwóch aktorów wiedziało, co naprawdę się wydarzy. Reszta y, obsady nie miała pojęcia, co się stanie. Oni odtwarzali scenę, do której dostali tylko fragmentaryczny scenariusz. Więc w momencie, kiedy y, klatka piersiowa tego biednego zarażonego fagasa eksplodowała krwią, ci ludzie autentycznie nie wiedzieli co się dzieje, byli przerażeni oni nie potrafili tego ogarnąć i to wszystko w filmie, widać jest to rzecz naprawdę, naprawdę niesamowita, to samo dotyczy zresztą samego obcego nikt z nich przed nagraniami przed samymi scenami z obcym nie widział projektu, nie widział modelu, nie widział postaci notabene w samym środku obcego też siedział facet, tak jak w Godzilli. Ciekawostka. W związku z tym to ich przerażenie, to ich, ta ich odraza w stosunku do potwora były jak najbardziej naturalne. Nie były grane, nie były udawane. Pod tym względem obcy jest majstersztykiem reżyserii. Trzeba jeszcze dorzucić jedną rzecz, a mianowicie muzykę. Czerego Goldsmitha, nieżyjącego już niestety, muzyka, która jest w najlepszym wypadku można określić ją mianem minimalistycznej, minimalnej wręcz. Ona pojawia się gdzieś tak na granicy percepcji, jej prawie nigdzie nie ma. Wyskakuje troszeczkę głośniej, tylko naprawdę w kulminacyjnych momentach, sprawiając, że zaczyna mieć wrażenie. Fakt, że ona gdzieś tam na granicy słuchu powrzmiewa, potęguje to napięcie, sprawia, że, że widz siedzi. Ktoś, kto ogląda obcego pierwszy raz, mam wrażenie, że musi podzielać moje odczucia, bo kiedy widziałem go pierwszy raz wiele, wiele lat temu, to była niezwykła rzecz trzymająca w napięciu i przerażająca. Podobny efekt, mam wrażenie, chciał osiągnąć John Carpenter w swoim również horrorze science fiction coś, tam jednak zagrał inną kartą. Potwór z coś był widoczny od początku, był nam znany. Był oczywiście czymś wrogim, czymś obcym i czymś niepojętym ze względu na swoją kształtość, na taką niepojętą biologię. Ale właśnie fakt, że w obcym, obcego tak naprawdę prawie nie ma, sprawia, że ten film wygrywa na ogromne ilości płaszczyzn. Sukces yy, Owcego sprawił, że prędzej czy później musiała powstać kontynuacja i rzeczywiście powstała. Tutaj na stołku reżysera zasiadł James Cameron, facet, którego prezentować nikomu nie trzeba. Człowiek, który dał światu między innymi Terminatora, Titanica i Avatar. Awatara? No mniejsza z tym. Drugi obcy jest filmem diametralnie różnym I mam wrażenie, że jest to spowodowane kilkoma sprawami Ale przede wszystkim tym, że tu nie dało się już zagrać kartą nieznanego Wszyscy widzieli potwora Wszyscy wiedzieli na co go stać Wszyscy poznali przynajmniej do pewnego stopnia jego morderczą naturę W związku z tym należało zrezygnować z tajemnicy to już nie można było zagrać w ten sam sposób to, że, że taka była prawda, taką, taka jest racja, udowodnił trzeci obcy, gdzie próbowano zrobić trochę scenariuszowy klon jedynki i tego obcego było mało i to natężenie napięcia ale w momencie kiedy rozmawiamy o czymś co już znamy, to się nie sprawdza w związku z tym w drugim obcym postawiono na rozmach przede wszystkim nie mamy do czynienia z jednym monstrum ale z całym rojem słowo rój, ul jest tu jak najbardziej na miejscu dlatego, że potwór, którego spotkała Ripley i który wymordował resztę jej kolegów jest tak naprawdę trutniem jest członkiem roju na czele którego stoi matka królowa obcych istota jeszcze potworniejsza jeszcze obrzydliwsza, jeszcze bardziej przerażająca niż trutnie, które do tej pory widzieliśmy. I mamy tutaj w pewien sposób dzięki temu pomnożeniu ksenomorfów dwóch bohaterów zbiorowych. Oczywiście znowu głównym bohaterem jest Ellen Ripley, znów grana przez Sigourney Weaver, ale tak jak w pierwszym przypadku była ona członkiem załogi, tak samo tutaj jest członkiem ekspedycji wojskowej. Trudno to inaczej nazwać. No, jest to jakiś tam zbrojny zwiat. Jej towarzyszami są także bestie, ludzkie bestie. Takie zwykłe armijne skurwysyny. Większość z nich to są automaty do zabijania, więc ich Moralność, ich pobudki zbliżone są do tego, co prezentuje sobą rój owcych. Oni mają zadanie: oni mają iść, zabić wszystko, co się rusza i oczyścić teren. I tak też postępują. Oczywiście yy, są takie postacie jak Kapral Hicks, który gdzieś tam łamie się w pewnym momencie, pęka psychicznie i pozwala sobą trochę sterować, dzięki temu, ratując życie. Yy, tak samo jak w pierwszym obcym jest też zły bohater ludzki, tam był to android, aż ten, który zdradził wszystkich aby pozyskać obcego do badań tutaj jest to prawnik, który y, służy korporacji Wildland jutani odpowiedzialnej za cały ten bałagan w ten czy inny sposób, który również próbuje y, zdobyć obcego dla celów korporacji y, i tak samo próbuje Poświęcić wszystkich. Tu mamy taki troszkę bardziej ochrany, hollywoodzki chwyt. Tam aż zginął. Jednak powiedzmy, no, wyrok na niego wydali ludzie. Tutaj dopadła go karma, czyli po prostu pożarła go matka obcych. Dobrze mu tak, bo był skurwy synem. Nie oszukujmy się. Drugi obcy ma też więcej wątków, typowych. No, typowych dla Camerona takich bardziej sensacyjnych bardziej kinowych, bardziej hollywoodzkich mamy biedną małą dziewczynkę, która jako jedna z nielicznych no jeżeli nie jedyna w ogóle ocalała z całej kolonii, bo była na tyle mała, żeby wleźć w dukty wentylacyjne, do których obcy się nie mieścili jest tutaj całkiem nieźle rozwiązany wątek jego lepiej widać, ten wątek w sensie w wersji reżyserskiej wątek takiej bliskości jakiejś takiej więzi pomiędzy Ripley a Newt. Yy, dlaczego mówię w wersji reżyserskiej? Tam jest scena, w której prawnik Wajlanda pokazuje jej zdjęcie starej kobiety i mówi, że to yy, jej córka, która w podeszłym wieku umarła jakiś czas temu. Dlatego, że Ripley po ucieczce, po zniszczeniu Nostromo dryfowała przez kilkadziesiąt lat, zanim została przechwycona przez sieć obsługiwaną przez ludzi tutaj więc yy, Newt jest dla niej taką utraconą córką ona dziecku zastępuje rodziców, których pożarli trudno powiedzieć, że zamordowali bo morderstwo wymaga motywu wymaga celowego działania których pożarli po prostu obcy film ten jest od jedynki zupełnie różny trudno jest je porównywać mimo, że jest sequelem, jest to ta sytuacja jedna z nielicznych w historii kina kiedy sequel oryginałowi dorównuje, ale właśnie może dzięki temu, że został zrobiony zupełnie inaczej obcy, ostateczne starcie nie próbował ósmego pasażera przeskoczyć nie próbował mu dorównać po prostu jest innym filmem wykorzystuje tych samych bohaterów tego samego złego, natomiast jest zrobiony zupełnie inaczej. Rozgrywa się na innych zasadach, rządzi się innymi prawami. Jest osobiście twierdzę równie dobry. Myślę, że obcego jako takiego należałoby na obecnym etapie traktować jako dylogię. Yy, trójka, mm, powiedzmy, pominimy ją milczeniem, był to taki zwykły sequel e, nic nie wnoszący, którego moglibyśmy sobie darować. Obcy Odrodzenie miał swoje dobre momenty ze względu na osobę reżysera, ze względu na bardzo ładne malarskie ujęcia, ze względu na niezłą obsadę, ale scenariuszowo był taką zwykłą e, przepychanką, strzelanką science fiction i ci obcy byli tam zupełnie po nic. Najfajniejsza tak naprawdę w Przebudzeniu. Co ciekawe, w oryginale to się nazywało Odrodzenie, ale w Polsce ktoś to tłumaczył, bał się, czy być może wydawca, nie pamiętam jak to było, że Resurrection, Odrodzenie, będzie się katolikom źle kojarzyło. Nazwali to Przebudzenie. Co chciałem powiedzieć, jedna z najlepszych scen prawdopodobnie w tym filmie, to jest scena, która nie trafiła ostatecznie do montażu, kiedy Sigourney Weaver i Winona Ryder, czyli Ripley i kolejny android lądują na ziemi po ucieczce ze stacji. Siedzą na czymś, co wygląda jak pustynia. Rozmawiają, kamera robi obrót i przed nami... I tu były dwie wersje tej sceny. Zresztą obydwie można zobaczyć na YouTubie bez problemu. I przed nami ukazuje się spalone, zrujnowane miasto, ponad którym stoi w zależności od wersji w ujęciu Albo na poły zrujnowana wieża Eiffla Albo na poły rozpadająca się, rozwalona statua wolności Mówię, na obecnym etapie należałoby ten cykl traktować jako dylogię Zobaczymy co będzie dalej W tym roku na ekrany kin wchodzi Prometeusz Prometeusz, który jest prequelem ósmego pasażera Nostromo dowiadujemy się, co stało się wcześniej. Co stało się zanim pasażerowie Nostromo znaleźli basen z jajami obcych i zanim jeden z nich ich zaatakował. Jestem sceptyczny głównie dlatego, że zrobiono to, co zrobiono z marką Aliens vs Predator w filmach z ostatnich lat, ale nie chcę tego filmu niepotrzebnie skreślać i negatywnie się nastawiać. Będzie, zobaczymy, wtedy okaże się. Ciekaw jestem, jak to zostanie poprowadzone, w jakim stylu i w jakiej formie film ten zostanie przygotowany. Ellen Ripley w nim nie będzie, ze względów oczywistych. Będzie to pierwszy film o obcym bez sigurnej Weaver co też samo w sobie może być ciekawe, więc być może uda się uniknąć pewnej sztampy i kalki. Tak czy siak w oczekiwaniu na Prometeusza warto sobie ósmego pasażera Nostromo i ostateczne starcie przypomnieć, jeżeli ktoś je już widział, jeżeli widział je wiele razy tak jak ja, to warto przypomnieć je sobie kolejny raz jeżeli natomiast nie widział to, jak sądzę, jest to najwyższy czas, aby ten karygodny brak jak najszybciej nadrobić. Tylko, kiedy będziecie oglądali, to pamiętajcie, że w kosmosie nikt nie usłyszy Waszych krzyków.